po sygnale Kraków i hejną z wieży Mariackiej.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 Stolicy przygotowania do obchodów dzisiejszej rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie. Sytuacja w cieślinie Ormuz ciągle niejasna. Szlak blokują zarówno Irańczycy jak też Amerykanie. IMGW ostrzega przed silnymi opadami na zachodzie Polski. Za godzinę w stolicy rozpoczną się uroczystości w 83. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie. 19 kwietnia 1943 roku niemieckie oddziały policyjne wkroczyły do resztek getta, by dokonać jego ostatecznej likwidacji, która trwała etapami od lata 1942 roku. Doktor Michał Przeperski z Muzeum Historii Polskiej mówił w Polskim Radiu 24, że żydowcy bojownicy stanęli do nierównej walki, by zachować godność.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 Po stronie żydowskiej do walki stanęli członkowie Żydowskiego Związku Wojskowego oraz Żydowskiej Organizacji Bojowej. Starcia trwały do 16 maja. Tego dnia na znak całkowitej likwidacji dzielnicy żydowskiej Niemcy wysadzili w powietrze Wielką Synagogę na Tłomackiem. Od wczoraj cieśnina Ormus jest ponownie zamknięta przez Iran, ale też przez Amerykanów. Przy próbie pokonania szlaku morskiego ostrzelane zostały dwa statki pływające pod banderą Indii. Tymczasem już w najbliższy wtorek upływa okres dwutygodniowego rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.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 Płock dziś gości znanych polskich artystów, piłkarzy i dziennikarzy. Mazowieckie miasto bierze udział w akcji Telewizji Polskiej i Polskiego Radia Polska na Tak. Jedną z głównych atrakcji, jaką organizatorzy przygotowali dla mieszkańców Płocka i gości jest mecz TVP kontra polscy artyści. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski. To mecz o puchar, medale czy też cel organizacji tego przedsięwzięcia jest inny. Cały dochód z organizacji meczu trafi do Fundacji Telewizji Polskiej. A na jaki cel? O tym niech powiedzą już sami organizatorzy tej zbiórki.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 już o 13 mecz. Mamy układ instrukcji i tańczymy go dwoma grupami. Krzyczycie czasami? No i tak głośno będzie podczas całego tego spotkania. Trenerem drużyny TVP został Robert Podoliński, komentator telewizji sport. Po przeciwnej stronie boiska stawi się reprezentacja artystów polskich, których szkoleniowcem jest Piotr Świerczewski, były reprezentant polski. Zwycięzca będzie tylko jeden. Pacjenci Instytutu Matki i Dziecka. Relacjonował Maciej Jastrzemski, dziękujemy. To są aktualności jedynki. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Mają one występować głównie w zachodniej części kraju. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Najsilniejsze opady są prognozowane na dzisiejszy wieczór i najbliższą noc. W ciągu 12 godzin suma opadów ma wynieść lokalnie do 60 mm. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek zwróciła uwagę, że są to spore wartości. Grunt jest wysuszony, a paradoksalnie woda trudniej wsiąka w glebę wysuszoną niż w wilgotną. To znaczy patrząc na to, że ten grunt jest wysuszony, taka ilość tych opadów może lokalnie powodować podtopienia i wzrosty stanów wody. Na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Warszawski Tor Służewiec zaczyna dziś nowy sezon wyścigowy. Pierwsza gonitwa o 14.30 mówi dyrektor toru Paweł Rabantek. Oprócz tych gonit, które będą na Torze Zielonym, kilka wejść z koncertem Janka Munarskiego z Warszawskim Kombotanecznym, konkurs kucyków, kucyki, na których będą jechali młodzi jest na krótkim dystansie, A oprócz tego konkurs kapeluszy. Tegoroczny sezon wyścigów konnych potrwa w Warszawie do połowy listopada. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda Najwięcej chmur dziś na zachodzie kraju i tam możliwe intensywne opady deszczu. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Na termometrach 9 stopni na krańcach północnych, 12 na południowym wschodzie i wschodzie 17 stopni w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1002 hektopaskale. Klimat Umiarkowana jakość powietrza jest w Nowej Soli, Dąbrowie Górniczej, Poznaniu, Częstochowie i Kaliszu. Na pozostałym obszarze kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Gwałtowne wzrosty stanu wody możliwe są na rzekach w centralnej i zachodniej Polsce. Tak podaje IMGW. Jedynka Polskie Radio. Radio w salonie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, następnie Rafał Sławon. Radio w salonie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego przy Alejach Ujazdowskich. Jak zwykle w niedzielę, jak zwykle kilka minut po południu spotykamy się z Państwem i z naszymi wspaniałymi gośćmi. Dzisiaj mamy, oprócz szanownej Pani redaktor, męski zestaw. Ale w ubiegłym tygodniu był damski, także wszystko się wyrównuje. Parytety zachowujemy z tygodnia na tydzień. Absolutnie. Pan profesor Marcin Zych, gospodarz nasz i gospodarz dypodyrektor Ogrodu Botanicznego w Warszawie. Dzień dobry, Dzień panie profesorze. A z okazji stulecia programu pierwszego Polskiego Radia zaprosiliśmy artystów. Bo pan Marek Ławrynowicz, chociaż pisarz, to też przecież artysta, autor, autor powieści radiowej W Jezioranach i pan Cezary, który gra Cezary Kwieciński, czyli Adam Jabłoński ze słuchowiska w Jezioranach. Po nas, po, nas, po 13.00. Jest emisja ja, tego ocien. słuchowiska. Ale jak chciałem porównać, skoro jesteśmy już przy naszej rocznicy setnej, to no, no. ogród botaniczny starszy od nas jeszcze. No, ponad Dozo, 200, dużo, tak. Dużo tak to jeszcze 18 w tej lokalizacji. Słuchacze wczoraj nam życzyli 200 lat. Jedna pani powiedziała, że spotkamy się za 100 lat. Na to kolega, który z nią rozmawiał mówi, ale proszę pana, panie redaktorze, teraz technika idzie tak do przodu, że wszystko jest wśród możliwe. Wśród naszych słuchaczy sami optymiści, jak Oczywiście. Słyszymy. Słuchacze piszą też do powieści radiowej w Jezioranach, a w zasadzie do bohaterów tej powieści, która powstała, panie Marku, w 1960 roku. Tak to był jest. pomysł no, miłościwie wtedy pa, panującego. Tak? E, to znaczy w, w internecie przeczytałem, że spowodował to pan Włodzimierz Sokorski, taki komunistyczny, twardy działacz, który był wtedy szefem radiokomitetu, ale wedle znanej mi wersji to było tak, że partia ZSL Obserwując sukces Matysiaków, zwróciła się do bratniej partii PZPR, że wieś też chce mieć swoją powieść radiową. No i ten postulat został przyjęty. Cztery lata po Matysiakach powstało Wiezia Jeszcze SD wtedy mieliśmy chyba, prawda? Stowarzyszenie, ale Zde za de demokratyczne, de demokratyczne, <głos> nie mieliśmy no, byli, bo byłoby trzecie słuchowisko. Ciekawe, jaka by była publiczność. No, ale no, to by ideologicznie było niesłusznie, bo to był sojusz robotniczo-chłopski. No tak, tak. Matysiakowie byli w zamyśle powieścią robotniczą. o rodzinie robotniczej. Już nie są tą rodziną robotniczą, ale wtedy byli. No, a jeziorany rodzina Jabłońskich, rodzina chłopców. A czy konkurencja jakaś istotna między jezioranami i Matysiakami była? Tego odczuwalna? E, chyba nie. Natomiast na początku Andrzej Mulaczyk stoczył walkę o Kazimierza Opalińskiego, który grał w Matysiakach, a Mulaczykowi bardzo był potrzebny senior rodu. Jabłoński. Taki człowiek, który niesie w sobie całą tradycję i stoczył długą walkę z radiem, żeby wyjąć Opalińskiego z Matysiaków i przenieść go do Jezioran. I to się udało. No właśnie, wspominamy Andrzeja Mularczyka, ale y, taką szefową, jeśli można tak powiedzieć, tego słuchowiska była Zofia Posmysz, prawda? Pierwszą. Pierwszą, legendarna, pierwszą postać. legendarna postać, pasażerka i tak dalej. Potem Andrzej Mularczyk przejął tą funkcję, ale... Y, pisali wybitni autorzy. Znaczy czy, czy warto wspomnieć Władysława Milczarka, tak. autora pierwszego odcinka razem z Zofią Posmysz. E, warto wspomnieć Andrzeja Bartosza. No, i przede Andrzej wartość, wszystkim... czyli też Wschód Polski, Teatr Naturalny. Tak. I e, no, przede wszystkim Teresę Lubkiewicz-Urbanowicz, która przez lata tworzyła Jeziorany. Boża Podszewka. I, I Bożą Podszewkę, tak, autorka Bożej Podszewki. A kiedy pan przyczył, panie Właśnie, pamięta pan swój pierwszy odcinek? Pewnie pan pamięta. E, tak, ale mój pierwszy odcinek nie był wyemitowany. O. A to dlaczego? E, ponieważ był to egzamin. Aha. Pan Mularczyk, który był wtedy szefem zespołu autorskiego, po prostu zażyczył sobie, żeby odbył się egzamin. To znaczy dostałem odcinek do napisania na próbę. Ale nie, że on pójdzie na emisję, tylko ja mam napisać, a on i Teresa Lubkiewicz ocenią, czy ja się, się w ogóle nadaję. tak. Y, odcinek był trochę podstępny, ponieważ występował w nim dziadek Józef Jabłoński. On mówił bardzo specyficznym językiem. Miał powiedzenie Panie Świnty, poza tym używał przysłów przy każdych okazjach. Więc zainwestowałem w jezioranę, kupiłem wielką księgę przysłów polskich. <śmiech> <śmiech> po prostu... No, żeby do, w tym języku dziadka Józefa się zmieścić, no i zrobiłem ten odcinek, zdałem. Czy te seriale radiowe mają taką Biblię jak telewizyjne, że są dokładnie opisane postacie, rozrysowane skąd, kto się wziął, kiedy przyszedł, kto jest kim? No, taka, no tu jest problem. Ta, taka Biblia istniała, ale niestety zmarła pani, która ją no, prowadziła i jej archiwum gdzieś przepadło, nie trafiło do nas. Znaczy... Ja robię to od 2005 roku, w związku z no tym 21 lat, no trochę wiem. Trochę wiem, kto jest z kim, kto z kim i tak dalej, chociaż to czasem jest kłopot, bo na wsi są skomplikowane pokrewieństwa, w mhm. związku z tym trzeba wiedzieć, kto jest czyją ciocią, mójkiem i tak dalej, ponieważ w dialogu się odpowiednio zwraca. A proszę powiedzieć, mieliście wpadki, że pomyliliście coś? Tak. Tak, mieliśmy taką wpadkę, że e, siostrzenica mówi do swojej cioci na pani i słuchacze Ojej. natychmiast i się odezwali, że w ogóle jak to, że idiotyzm, że przecież to, co my sobie myślimy i tak dalej, no bo słuchacze niektóre rzeczy wiedzą lepiej od nas. To może powiedzmy o tych słuchaczach, panie Marku, bo oni mają swoje dwa fora. Tak. I opisują tam, co się dzieje, kłócą się czasem, ale też piszą do was. E, to znaczy zwracają się czasem do mnie, do mnie osobiście. To znaczy pisze jakiś słuchacz na, na Facebooku, na tym forum. Może pan Marek nam to wyjaśni. E, no i ja wtedy czuję się zobowiązany, żeby wyjaśnić. A jest też tak, że słuchacze narzucają, chcą narzucić jakiś wątek, jakoś pokierować postacią? Yy, tak, ale, ale temu nie ulegamy, bo gdybyśmy ulegali... To, to by było no to Nie, po prostu szlibyśmy w stu kierunkach naraz, yy, słuchając tego i tamtego i owego, i, i by się wszystko poplątało. No po prostu niestety to musimy trochę narzucić my naszą narrację. A pan Czarek, kiedy to dotarł do Jezioran, pamiętasz? Dzień dobry. Wstydź się przyznać, ale ponad 50 lat temu było. Jako małe dziecię. Jako dziecię, tak. No może już nie takie malutkie, ale, ale dziecię na pewno. Ja dokładnej daty nie wymienię, nie pamiętam kiedy zagrałem po raz pierwszy w Jezioranach. Na pewno było to rok 76 bądź wcześniej. Więc albo równo 50 lat temu albo... Jabłoński. Adasz Jabłoński rósł razem, razem ze mną tak, a, razem a pana popula popularność rosła razem z popularnością postaci którą pan grał? Był pan poznawany na ulicach, bo to wtedy wszyscy ee, się tak słuchali, nie, się radio Po głosie rozpoznawanie bywa trudne dosyć Tak Taksówkarze natomiast... zawsze bezbłędnie to robią ee, Proszę? Taksówkarze bezbłędnie to robią ee, Z taksówkarzem może mi się to nie zdarzyło Kilka razy w życiu mi się zdarzyło, że mnie rozpoznali po głosie. Ale to są, to są rzadkie przypadki raczej. Natomiast rozpoznawalności takiej jako takiej, no ja mało się udzielam wizyjnie, że tak powiem, nie jestem, jak to się w naszym slangu mówi, mordziaty, hmm. tylko jestem głosowy, więc... Więc ta popularność nie rzucała, że tak powiem, na, na kolana. kolana. Tak, nie, Nie, nie, nie. Aczkolwiek parę razy, parę razy ta, ta postać konkretna Adama Jabłońskiego mi się w życiu przydała, naprawdę. Tak, a tak. kiedy? W kolejkach? E, nie. Jak zatrzymała mnie policja na przykład na tak, ruch, za przekroczenie prędkości i skończyło się na tym, że babcia jest wierną fanką pana policjanta, wierną fanką jeziora, I skończyło się na pouczeniu. E, no. Już potem nie przekraczałeś. Po nie. nie mogliście nie. mieć nie. fałszywe dokumenty. Nie, nie. na te, Aczkolwiek na to przekroczenie, że nie było, żeby ktoś nie pomyślał sobie, że tak jak niektórzy... Mm -hmm. yy, tak, nie wiadomo z którego tak, miejsca. Że, tak, nie, yy, że, że ja przekraczałem prędkość o 100 km na godzinę. Nie, to było przekroczenie rzędu tam 20 km, czy, czy, czy, czy yy, tam niewiele nie, nie, nie ponad. No ale, ale było, było. Ale, ale było. Panie dyrektorze, a pan jest z frakcji Matysiaków, Jezioran czy w żadnej? Ja przyznam się, że Jeziorany czasami słyszałem jako dziecięciem będąc, hmm. ponieważ y, y, zarówno Matysiaków, jak i Jeziorany y, namiętnie słuchała moja ciocia, babcia, bo to taka, moi, moi dziadkowie dość wcześnie zmarli i y, y, Brat mojej babci, czyli mój wujek, trochę tę rolę dziadka przejął i jego żona chętnie namiętnie słuchali, więc ja tak od czasu do czasu podsłuchiwałem. A jeszcze dziadka pan pamięta Kazimierza Opalińskiego albo Franciszka Pamiętam tego te no, Pieczkę, oczywiście św świetnie. Natomiast to no, przyznam się, że to, to, to nie były słuchowiska, których jakoś namiętnie słuchałem. E, zresztą przez jakiś czas w ogóle nie słuchałem radia. Bo? E, słuchałem muzyki. No tak jakoś po prostu wyszło, hmm, natomiast hmm. później, później do, do radia wróciłem i teraz Dobrze. słucham namiętnie. bardzo chętnie, często, namiętnie. Nie oglądam w ogóle telewizji, więc... No tak, na 100 lat to jest dobra wiadomość, to że jest przybywa bardzo dobra. nam, Oczy chociaż przybywa... Ja przybył nam jeden słuchacz. Nie, wielu słuchaczy przynajmniej... nam przybywa, zresztą jeziorany są niezwykle popularne do tej po popularności wtedy, kiedy one powstawały i w tych latach kolejnych jeszcze wrócimy, ale skoro jest Cezary, Cezary Kwieciński, to chociaż jeziorany w tym miejscu, które wymyślił Andrzej Mularczyk, nie istnieją, są zupełnie gdzie indziej, to może Kazimierz przerwa Tettmajer i zapadłe jeziora. Bardzo cię poprosimy o wiersz. W głębi, w dolinie, pośród skał zacienia, gdzie nigdy słońca nie dochodzi blask, Wśród zwiędłej trawy porzewiałych rżysk, ciemnych się jezior woda ubezdenia. Nigdy tu skrzydeł wiatr nie rozprzestrzenia, ni na brzeg fali wysrebrza się brysk lub burza miota wirem wodnych wrzysk. Tu kraj zapadłych jezior i milczenia. Ciemne, spokojne, bez wypływu rzek, wśród traw powiędłych leżą wiecznie śpiące, Dzień za dniem mija i za wiekiem wiek. Na niebo patrzą nigdy nie świecące, na niestajały nigdy w źlebach śnieg. I o tym świecie marzą, gdzie jest słońce. Pięknie. Pięknie. I teraz piękna piosenka, a po piosence wracamy do Państwa. Up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins. To play. Or it might be the sound of your hello That music I hear I get missed in the moment you're near you can say that you're leaving Don't you notice How hopelessly I'm lost That's why I'm following you On my own Would I wander through This wonderland alone Ever knowing my right foot From my left, my hat, from my love, I'm too misty and too much in love too much in love look at me Polskie Radio Jedynka Anna następniak Rafał Sławoń, Tak się właśnie, tak się zastanawiam, gdzie my jesteśmy, czy my jesteśmy w Jezioranach, czy właśnie u pana dyrektora Marcina Zycha Zuch, w Ogrodzie Botanicznym. Czy tu, duchem tam albo ogrodzie? Tak, odwrotnie. to może się do, ogród, do ogrodu, tu. ogródka takiego przydemo, przydomowego przenieśmy, bo zarówno pan dyrektor, profesor Marcin Zych, jak i Marek Ławrynowicz są mieszkańcami yy, wsi. I mają ogródki przydomowe. Panie Marku, patrzę panu w oczy. Ma pan ogródek? Tak, oczywiście. I co, ja mam nawet y, półtora hektara ziemi, to więc spory ja jestem, ogródek spójrzę tak, tak, to... ogródek. Ale w ogóle wszyscy mają ogródki. Moja żona, współautorka Katarzyna Ciesieczka-Wawrynowicz, jest główną, że tak powiem, osobą zarządzającą ogródkiem. Wojtek Chmielecki, trzeci autor ma ogródek, mieszka w Rembertowie. Janek Warynycia reżyser e, mieszka w Radości, też ma ogródek. i ja to się, się pochwalę, spory. też ma ogródek. Właśnie, też masz ogródek. Wszyscy, we Włochach. Wszyscy z autopsji no, poznajecie tak. życie ogródkowe. Więc wszyscy mają ogródki po prostu. Ale to są takie warszawskie ogródki na wsi, bo pan profesor ma też obserwacje takie socjologiczne na powiedziałabym temat na temat ogródków. Prawda? Socjologiczno-przyrodnicze. No ja jestem jeszcze lepszy, bo mam nawet trzy ogródki. O, o, o, ogród no, na tarasie tego. w Warszawie, ogród botaniczny, i ogród wiejski, rzeczywiście też niemały, bo ma ponad pół hektara. Y y tak, to, to, to rzeczywiście jest tak, że te, te ogrody wiejskie w szczególności się zmieniają, szczególnie w tym miejscu, gdzie ja bywam często, czyli, czyli na pograniczu Podlasia i Mazowsza, we wsi kleczkowo. Zresztą pozdrawiam, jeżeli mogę. No I to nie jest zbrodnia moich ulubionych sąsiadów Elżbietę i Ryszarda Gocłowskich, którzy, jak wiem, regularnie słuchają naszej audycji. I to rzeczywiście się zmienia, ponieważ coraz rzadziej, niestety, ja nad tym bardzo ubolewam, widuje się takie tradycyjne ogrody kwietne, które kiedyś jeszcze kilka dekad temu tu i tam się na Mazowszu i na Podlasiu pojawiały. Czasami w, niektórych, dom, czasami w niektórych wsiach ta tradycja się utrzymuje, natomiast niestety mam wrażenie, że w dużej części, co może być też trochę związane tym, że dużo ludzi z miast osiedla się na wsiach, szczególnie tych wsiach bliższych, y, dużych miast, y, one niestety tak wekslują w stronę y, ogrodów miejskich bardziej, czyli te piękne kwiaty y, są zastępowane trawnikami, y, kwitnące albo owocujące drzewa i krzewy są zastępowane tujami. Y, y u siebie, staram ja się właśnie... raczej przytulać te wszystkie właśnie niechciane rośliny i nawet często wielokrotnie prowadziłem wymianę z moimi sąsiadami, bo oni do mnie przychodzili, a przywiózłbyś nam coś z tej swojej Warszawy. Ale właśnie, co jest, czy, co, co na tę wymianę szło? No, czy na jest... przykład ja im przynosi, przywoziłem jakieś nowe odmiany, bo oni tego chcieli, yy, a ja od nich dostawałem, nie wiem, stare narcyzy, jakieś stare, fajne odmiany tulipanów, więc to jest tak, że rzeczywiście yy, mam nadzieję, że z czasem ta moda wróć. Może w trochę innej odsłonie, może trochę na takie bardziej dzikie ogrody, jak to teraz w miastach częściej są modne. W tej chwili myślę, że to jest taki okres przejściowy. Jeszcze ta tujoza gdzieś tam istnieje, ale mam nadzieję, że zwycięży jednak piękno kwiatów. A czy jakieś egzotyczne rośliny pan w, w swoim ogródku hoduje? Nie, ja staram się absolutnie naturalistycznie podchodzić, tak powiedziałbym, bardzo pragmatycznie do ogrodu, ponieważ nie bywam tam na stałe. W związku z tym muszę sadzić takie rośliny, które dobrze sobie radzą i no, trochę eksperymentuję. No, praca jest tą zaletą, że dostaję różne rośliny, więc nie muszę w nie inwestować często. Tak, panu I sadzę. Jak rośnie, to dobrze, A, jak, jak nie, nie to rośnie, próbuję to coś to innego. Było. A które to te rośliny, które radzą sobie dobrze, że bez człowieka. Większość tych takich rodzimych dla nas, i właśnie tych roślin starych odmian różnych ogrodowych, które na wsiach niegdyś sadzono i które trochę są zapomniane. One są niezwykle odporne. Bardzo dobrze sobie radzą w takich właśnie warunkach. To może wymieńmy chociaż. Dużo trochę. lepiej. no Wszelkiego rodzaju malwy, właśnie narcyzy, takie cebulowe, ale stare odmiany, które powtarzają co roku bardzo pięknie kwitną. Oczywiście różnego rodzaju drzewa owocowe, ja jestem fanem może. Nie tyle sadów, co kwitnących, Kwitnący, kwitnących czy... szczególnie jabłoni, więc mam fragment starego sadu, ale też sporo takich starych odmian ozdobnych jabłoni. I czekam już teraz, widzę, że pąki są gotowe, więc czekam jak zakwitną, tak, to jest to uważam piękne. Naj, najlepszy moment. To fantastyczne. A Pan mówi stare odmiany i nowe odmiany. Jak często pojawiają się te nowe odmiany roślin? Bez przerwy. Bez przerwy, to tym jest, jest taka moda w zasadzie, bardzo często ogrodowa również, jak pewnie w innych y, y, y, przypadkach i w innych y, y, życia przejawach, że coś się nowego pojawia i są tacy, którzy muszą takie nowinki mieć. Koniecznie. Więc rynek ogrodniczy jest bardzo duży i właściwie większość, y, eksperymentuje, większość szkółkarzy eksperymentuje bez przerwy z nowymi odmianami. Skąd one się biorą? Ano z różnych po pierwsze błędów natury i zdarza się, że na przykład na normalnie wyglądającym krzewie czy drzewie pojawia się nagle pęd, który ma jakieś inaczej zabarwione liście albo innym kształcie. Wprawne oko szkółkarza od razu. Takie, takie mutacje, bo to jest po prostu mutacja, wyłapuje, szczepi się, pobiera się z razy, szczepi się, no i taka odmiana jest pomnażana, więc te odmiany powstają bez przerwy, nawet w ogrodzie botanicznym mamy kilka swoich odmian. Czyli biznes się kręci. Panie Marku, a jak tam z Pana ogródkiem, tym takim prawdziwym, no i tym, tym, w tych ogródkach no, jezioranach? Trochę, trochę jest przesada z tym ogródkiem, dlatego że u mnie w dużej części rośnie las brzozowy, zajmuje tam około hektara, no a tak to trochę właśnie... Różnych rzeczy, y, tych ogródkowo-kwiatkowych i tak dalej. Ale w mojej wsi jest dużo tych ogrodów kwietnych. To, zresztą to jest ciekawe, ponieważ to jest 50 parę kilometrów od Warszawy. Jest sporo osób przyjezdnych i na przykład domy za bardzo się nie różnią. Po architekturze domów nowych trudno powiedzieć, czy to wybudował ktoś miejscowy, czy w Warszawie, jak to się mówi. Natomiast po ogrodach to tak, ponieważ ogrody stałych mieszkańców są właśnie ogrodami kwietnymi. E, zadbanymi, a ogrody Warszawiaków są Trawnik. takie, żeby się nie narobić. Trawnik tuje i tak dalej, bo to się raz skosi i nie ma dużo roboty, nie trzeba dużo pracować, fajnie wygląda e, i, i, i tak dalej. Więc to są te, tak to wygląda u mnie. A czy doświadczenia ze swojego ogródka przenosi pan do słuchowiska też? E, nie, ponieważ e, to jest gospodarstwo rolne, ale uczarka, czyli u Adama Jabłońskiego. Jest stary sad ze starymi drzewami. Oni tam siadają pod jabłonką. Pod stucz... Nie pod czymś takim, co teraz Nie taki, przed taki, czymś takim, co teraz stoi, co trzeba biechać, kilkanaście tarczy, tak. razy pryskać jakimś świństwem, bo inaczej inny jabłek nie będzie, tylko mają stare drzewa, duże, pod którymi się siedzi, z których się niewygodnie zbiera bo skąd się wzięły te małe, co je trzeba bez przerwy pryskać, a my potem to jemy. No i maszyną się poza tym zbiera w No małych, tak, ty... a poza tym nisko, no to nisko, to łatwo sięgnąć, a to trzeba było przystawiać drabinę, włazić, Spadać. na tą jabłonkę albo spadało, był kłopot. Poza tym to są odmiany, które zwykle owocują co dwa lata właśnie. Tak, takie. Tak, co dwa snaren. lata, tak, tak, tak. Trzeba podpierać, pamiętam, papierówkę mm. trzeba było podpierać, tak. No właśnie, więc... E, w Jezioranach u głównej rodziny jabłońskich jest stary sad mhm. ze starymi drzewami, ze starymi gatunkami. To teraz zadam panu trudne pytanie. Miał pan egzamin u pani Zofii Posmysz, Andrzeja Mularczyka z pisania słuchowiska wiejskiego. Jak wy się przygotowujecie? do tego rodzaju pisania, bo przecież no, to jest jednak określone środowisko. Już nie mówię, że trzeba znać Biblię, czyli wszystkich tych y, pociotków i tak dalej, ale też trzeba się znać na tym rolnictwie, że trzeba tak liczyć, na, na problemach. Na szczęście jest internet. Jak nie było internetu, <słuch> nie było y, to było trudniej, ale na przykład główna rodzina Jabłońskich hoduje krowy na mleko. No więc mamy takiego pana w okolicy, który ma zbliżoną hodowlę krów. Rozumiem, w pana okrecy... Konsultanta, macie. Tak, takiego konsultanta. Tam Kasia, moja żona, go odkryła i się pojedzie do konsultanta i się go pyta, jak tam u pana, proszę pana, z takim Ale problemem. Ale ja słyszałam, żeby na końcu słuchowiska było napisane konsultacja pan Jarosław jakiś tam. To jakby się to nazywało no, Rzeczywiście konsultacja. jest to niedopatrzenie. To no naprawimy to. Ale to jeden taki konsultant Jeszcze czy macie no. Nie, ten, akurat ponieważ on ma zbliżoną ilość krów do naszego bohatera i podobne. Zresztą to, to jest, wiecie Państwo, to jest zupełnie inne rolnictwo. On nie wstaje, on wstaje rano, żeby te uruchomić to dojenie krów, ale mleko odbierają od niego w nocy. On śpi, przyjeżdża beczkowóz, wchodzą, pobierają z chłodziarki to mleko, zostawiają kwitek badają na miejscu, czy to mleko jest dobrej jakości, zostawiają chwilę i jadą. Hmm, to w ogóle te, wygląda... te, te, te nie, wystawiane, tak jak kiedyś, tak, wystawiane, tak, wystawiane Ta. na, Nie, w ogóle nie ma żadnych kanek, w ogóle nic takiego już. Yy, znikło to, nie ma, nie ma wielkiej mleczarni. Ale to wam niszczy yy. trochę fabułę. Nie, nie ma już przepędu Duch. krów, ja właśnie... No pamiętam. To pamiętam. z moich wczesnych lat, yy, kiedy zaczęliśmy na, y, na wieś jeździć do naszego y, domu, to moje córki, na, największą atrakcją dla moich córek były takie poranne i wieczore, wieczorne, wieczorne, na pasy, przemarsze blisko, tak, przemarsze na krów, bo to też jest taka właśnie wieś mleczna, więc nawet po kilku latach zbudowałem im taką specjalną wieżyczkę widokową. bo one się wdrapywały z lornetką, a jeszcze miały takiego ulubionego sąsiada, który miał konie. Też już w tej chwili chyba nie ma ani jednego konia w okolicy. U mnie są, ale pod wierzch. No tak, no. No to były takie, takie jeszcze pociągowe konie e, i e, jeden z sąsiadów jechał e, za krowami furmanką, więc moje córki biegły do torów pobliskich, czekały na niego, jak on wracał i wracały furmanką. To były czasy. To, co zakończymy lirycznie teraz. Ale ma, jeszcze no, ma, jedna Marek uwaga, nie, no. e, ponieważ rzeczywiście rolnictwo stało się Wąską i trudną specjalizacją. I autor musi naprawdę e tak. dobrze się starać, żeby się przypadkiem nie skompromitować, nie napisać jakiegoś głupstwa, ponieważ to już jest bardzo ścisła i głęboka wiedza. No, w szkole głównej gospodarstwa wiejskiego może stworzą scenopisarstwo. Teraz. Ja myślę, że tak. Tam są no, różne ładnie. kierunki i psychologia, i socjologia. Studia, tak, także pisania scenariuszy hmm. hmm. Cezary Kwiecińskiej. wiersz. przerwa Ted Majer. proszę cię, bardzo. Ci bardzo. O ostatniej, ostatniej, najpiękniejszej w życiu, wiośnie, którą błękitu anioł ów duch srebrny niósł na skrzydłach i rzucił z wyżyny podniebnej, upadła. Ja poznałem ją po serca biciu. Z wiosny począł wiosenny kwiat rosnąć w ukryciu. Dwie dusze pełne trwogi i troski służebnej czuwały. Dziś odpocząć mogą, niepotrzebny trud i lęk Już nie myślą o czary rozwiciu. Pamiętasz? Kwiat ten Twymi polewany łzami, uśmiechem Twym świetlony, Błyszczący spojrzeniem, rósł i był jako pierścień złoty między nami. I był nam życiem, szałem, rozkoszą, natchnieniem, a dziś jest tylko złudą, iluzją, co mami, a jutro będzie tylko bezsilnym wspomnieniem. Teraz zaśpiewa Ella Fitzgerald. She didn't say yes, she didn't say no, she didn't say stay, she didn't say go, she only knew that he had spied her there. And then she knew he sat beside her there At first there was heard not one little word Then coyly she took one sly little look And something awoke and smiled inside Her heart began beating wild inside So what did she do? I leave it to you She did just what you do too Didn't say yes, she didn't say no. They very soon stood beside his chateau. They lingered like two poor waifs outside, for well she knew twas only safe outside. And there it was warm, out there it was cold. The sleet and the storm said, Better be bold. She murmured, I'm not. That I was made of ice So what did she do? I leave it to you She did just what you do too She didn't say yes, she didn't say no She wanted to stay but knew she should go She wasn't so sure that he'd be good She wasn't even sure that she'd be good She wanted to rest, all cuddled and pressed A palpable part of somebody's heart She loved to be on rapport with him But not behind a bolted door with him And what did she do?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 And yet she knew there'd be a reckoning She wanted to climb but dreaded to fall So bided her time and clung to the wall She wanted to act and leave it dumb But feared to lose her equilibrium So what did she do? I leave it to you She did just what you do to. Program pierwszy Polskiego Radia. Radio w salonie, radio w ogrodzie. W jakim ogrodzie, powiedz Rafał? W ogrodzie botanicznym, proszę Państwa, gdyby Państwo Rafał nie Salom. pamiętali. I Stępniak, i nasi wspaniali goście, z którymi rozmawiamy dzisiaj o ogródkach, o jezioranach, o radiu. No bo jeziorany po 13, po naszej audycji a mamy stulecie programu pierwszego Polskiego Radia. Jeziorany są wprawdzie nieco młodsze, ale tylko nieco, a i tak będą trwały 100 lat następny. Rozmawiamy o ogródkach i w ogrodzie botanicznym u pana profesora Marcina Zycha jest publiczność, ludzie, ludzie przychodzą tłumnie tłumy. dzisiaj, naprawdę tłumy, a panowie, czyli pan Marek Ławrynowicz, taki, nie chcę użyć tego trochę z rosyjskiego określenia, taki, ale to powiem po polsku, taki kierowniczy autor w Jezioranach. No, to i się pa... nazywa nawet tak kierownik zespołu autorskiego. O, pan, o, to sama na to, bo w serialach jest zupełnie inny, tych filmowych jest inna nazwa, trochę niepolska polska pan Cezary Kwieciński, czyli Adam Jabłoński, często podróżowali i mieli ze swoim słuchowiskiem, mieli kontakt z publicznością. To były niesamowite wyjazdy, prawda? Byliście w tych prawdziwych jezioranach, one przecież nie, nie istnieją. Nie, nie, nie, to byłoby im trudno. Ale... W jezioranach nie byliśmy, tych mazurskich jezioranach, bo one tam są. Mhm. Tam, tam jakby są, są ulokowane, natomiast w wielu miejscowościach w różnych, w różnych lokalizacjach w Polsce i byliśmy na Pomorzu, byliśmy tak, na Kujawach, byliśmy. Gdzie jeszcze byliśmy? też na Mazurach. Na Mazurach ale też nie w byliśmy, tak, Ale nie w jezioranach. No i te spotkania przeważnie były takie, no bardzo, bardzo, bardzo miłe, bardzo sympatyczne, z bardzo ciepłym odbiorem nas jako, jako, jako tego zespołu radiowego i tej audycji. A o może... co słuchacze pytają najczęściej? O wszystko. o wszystko. pytają, tak naprawdę tak. To pytają, najczęściej pytają o sprawy takie życiowe, bardzo wbrew pozorom nie o to, jak się pracuje w radio, czy jak to, wygląd czy jak to wygląda. E, e, e, znaczy traktują nas jak, tak jak autentycznych jako, jako, ludzi. Tak. Jako ludzi, jako postacie z życia, mm -hmm. a nie z audycji. A też się radzą na przykład. Jest taka anegdota o tym, jak to, prawda, jedna z bohaterek musiała udzielać, udzielać porad takich tak, to, to dotyczy Eli Getner, która grała, niestety zmarła niedawno, Irenę Jabłońską, nestorkę rodu Jabłońskich i Ele, słuchaczki, głównie kobiety, traktowały naprawdę jak Irenę Jabłońską, to znaczy prosiły ją o radę w różnych sprawach, opowiadały o mężach, dzieciach, różnych problemach, kłopotach po prostu całkowicie niemal utożsamiały L z postacią. To się zresztą często zdarza, ponieważ aktor Jezioran nie jest. Aktorem, który zagrał jakąś rolę i sobie poszedł do domu. Ale to właśnie ta na was odpowiedzialność też duża spoczywa, skoro ludzie tak wierzą w to, co słyszą. Że... Czarek dostał nawet listy od kolegi, tak? <grym> list dostałem, ale zanim przeczytam ten fragment tego listu, bo sam list jest bardzo długi, to chciałem też powiedzieć, jak to jest, jak, jak widzowie słuchacze, jak nas utożsamiają z, z postaciami, na dwóch przykładach. Na przykładzie Mojego ojca radiowego, Stefana Jabłońskiego, czyli Zygmunta Kęstowicza i, i na moim własnym w momencie, kiedy m, na samym początku Jezioran Zygmunt Kęstowicz, e, e, czyli, czyli Stefan Jabłoński miał się ożenić do redakcji Polskiego Radia przychodziły oferty matrymonialne. Na pra prawdziwe oferty matrymonialne. Z, z areałem, jaki posiada panna. Z ilością inwentarza. I, prawdziwe oferty. I to samo się zadziało dwadzieścia parę lat później, kiedy ja się życiłem. nie życiłem. Też, też, też przychodziły tak. oferty matrymonialne. Nie skorzystał pan, jak rozumiem. No nie skorzystałem, nie. Niestety, niestety. Nie scenariuszu. Ja, ja nie miałem <śmiech> nawet okazji tego za bardzo y, zobaczyć, ale wiedziałem, że przychodzą, przychodzą do redakcji. Y, Cześć, Adam. A, y, no właśnie, dostałem, dostałem taki list. Cześć, Adam. Na wstępie tego listu chciałbym serdecznie Cię pozdrowić i zapytać o zdrowie, jak Twój kręgosłup i czy nadal odczu odczuwasz dolegliwości, czy że nie zaniedbujesz wskazań lekarza prowadzącego i pewnie jakichś wskazówek od Twojej cioci Marty. Przepraszam, drogi przyjacielu, że tak dawno nie pisałem, ale wiesz jak to jest, mija dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem i ani się obejrzałem, a to już prawie 3000 dni, od kiedy się poznaliśmy. No właśnie. Jest też, są też listy bardzo wzruszające, prawda, panie Marku? E, tak, to przypomnę, myśmy z okazji 3000 odcinka zrobiliśmy taki konkurs na wypowiedź o ulubionym bohaterze jezioran. No, nagrodą była obecność na nagraniu, wzięcie udziału w ogóle w odcinku i między innymi dostaliśmy taki list. Mam na imię Oliwier, mam 12 lat i od kilku miesięcy podczas przygotowywania obiadu z rodzicami słucham powieści radiowej w Jezioranach. Moją ulubioną postacią jest dziadek Wojciaszek, ponieważ jest osobą mądrą i często ma zabawne wypowiedzi. Lubię w nim również to, że rozmawia z innymi członkami rodziny, jaką ma wiedzę i doświadczenie. W ostatnim odcinku przypomniał mi też o bardzo ważnej rzeczy w moim życiu. Podobnie jak Wojtek, w wieku pięciu lat znalazłem nową rodzinę i często zastanawiałem się, czy nie jestem gorszy niż inne dzieci urodzone przez swoje mamy. Rodzice często tłumaczyli mi, że długo na mnie czekali. Dziadek potwierdził to w rozmowie z Wojtkiem. Bardzo miło usłyszeć to od kogoś z zewnątrz. No to piękny, wzruszający historię. Mądry, młody Prawda? chłopak. I to rzeczywiście... Może nas słucha, Oliwier. Tak. tak, i, i przyjechał Oliwier z mamą na nagranie. Brali udział w nagranie. Porozmawiał sobie z Franciszkiem Pieczką, czyli Wojciaszkiem pobiegali po studio razem z grającymi, z grającym Wojtka Karolem Kwiatkowskim, mniej więcej wtedy w jednym wieku obaj. Yy, więc na to, żeśmy się przydali komuś. To, to było miłe. Ale ja myślę, że wy się w ogóle przydajecie. przydajecie. Teraz, yy, kiedy wracam właśnie z naszej audycji tutaj, to słucham Magdziarzowy i to jest po prostu rewelacyjna I, postać. I czerpiesz wiedzę o życiu właściwie. Z tego się... że Panie dyrektorze, na koniec jeszcze jakie atrakcje w ogrodzie w, w najbliższym? Wiosna czasie? jest takim yy, momentem, że właściwie trudno powiedzieć, co się dzieje danego dnia, jak się właśnie nie wróciło z ogrodu. Ja przyznam, że byłem w piątek w ogrodzie. Kwitną yy, Kwitnął Magnolie, to wiem, no, tak, tak, tak. ale co przez te dwa dni się zmieniło, to y, nie zdążyłem jeszcze dzisiaj pobiec i zobaczyć. No, wiosna jest takim momentem, kiedy właściwie codziennie jest inaczej. Więc poza tymi już powoli przekwitającymi roślinami cebulowymi, których jeszcze troszeczkę pozostało, mamy właśnie magnolie, Mamy kolejne pięknie kwitnące rośliny, takie jak chociażby właśnie zaraz jabłonie. Więc no, pąki wszędzie, wszystko strzela i to jest ten moment, kiedy naprawdę warto wyjść do. A, a magnolie ile jeszcze pokwitną? To zależy od pogody oczywiście. Na razie jest stosunkowo jeszcze chłodno, więc liczę, że na pewno co najmniej tydzień, dwa one są rozciągnięte różne Aha, odmiany. Czyli im zimniej, tym lepiej le, dla le, magnolii. Le, le. Ale nie za zimno. Tak, <grym> tak, tak, musi, tak. musi, tak, tak, musi być jakieś musi być jakieś optimum. E, natomiast no niestety jest strasznie sucho, więc to jest e, poważny problem. Już e, uruchomiliśmy e, w ogrodzie botanicznym podlewanie, co coraz wcześniej się niestety zdarza. E, no i jeżeli nie popada, to może być nieciekawie. To jest temat, panie Marku, temat susza. ta susza do. O, oczywiście. <laughs> o, oczywiście powiedział autor. Będzie ten Macie pan... konsultant od razu. I, tak, mamy i, I mamy kogoś, kto będzie narzekał na to, czyli Czarka. tak Który <laughs> będzie mówił, no kurczę, znowu wykoń, chcą mnie wykończyć po prostu. Pan, panowie, to teraz proszę zaproście na 3364 odcinek, który po pierwszej, czyli po 13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Kto zaczyna? Czarek, czyli Adam no Bardzo no Serdecznie zapraszamy na ten no, prawie jubileuszowy odcinek do słuchania i do śledzenia naszych, naszych przygód. To jest odcinek dość szczególny. Troszkę smutny, e, mieliśmy rozmawiać optymistycznie, ale odcinek jest troszeczkę smutny, no czasem tak bywa. Jak to w życiu. Jak Czas. to w życiu. Ela Gertner Czas. odeszła. Bardzo panom dziękuję, Bardzo dziękuję. że panowie Dziękujemy. dzisiaj byli z nami nasz gospodarz, gospodarz pan profesor Marcin Zych, Marek o Ławrynowicz, autor powieści radiowej w Jezioranach i Cezary Kwieciński, czyli Adam Jabłoński. Pamiętają Państwo stulecie do programu do Pierwszego Polskiego Radio? A następnie, Krafą Słaboń. zapraszamy za tydzień. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Niewyjaśnione tajemnica. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia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 Pani Barbaro, Pani Barbaro, widziała Pani, że w mediach ekspert może kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa? Panie Pascalu, no, jakby to. A, a, a widziała Pani?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 Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Aura sprzyja dziś zmotoryzowanym, ale ruch jak na razie na polskich drogach jest niewielki, choć dochodzi do pewnych zdarzeń. Autostrada A4. Na odcinku węzeł Kraków południe, węzeł Kraków z Kawina w pobliżu opatkowic na 416 km Zdarzyły się cztery auta osobowe na jezdni w kierunku Katowic. Zablokowany jest lewy pas, ruch możliwy tylko po prawym pasie. Trasy S3-S6, zjazd z ekspresowej szóstki na ekspresową trójkę na obwodnicy Goleniowa. Korek dla jadących w stronę Szczecina. Droga ekspresowa S6 na odcinku węzeł Szemut węzeł Strzebielino w pobliżu Luzina na 11 kilometrze. Tam przypomnę, doszło do zderzenia dwóch autosobowych i busa, zablokowany był lewy pas ruchu, nikt nie ucierpiał. Mówię, że był zablokowany lewy pas, bo służbom udało się ten lewy pas y, przywrócić ruchowi drogowemu i to utrudnienie jest już nieaktualne. Druga Krajowa numer 7 od Dziekanowa Leśnego po Łomianki i następnie pojazd do Warszawy, Korki, aż po Most Północny. Droga Krajowa nr 73 między Morawicą a Bilczą, korki w obu kierunkach i droga 47 od Bańskiej Niżnej poszaflary Kolek i Spowolnienia.